Rozdział trzeci. Nastroszony wąs sierżanta Straszewicza. Sierżant sztabowy Eugeniusz Straszewicz był mężczyzną doświadczonym, opanowanym i wszechstronnie kompetentnym. Rzadko ulegał emocjom, zwłaszcza złości, bo cenił sobie umiar. Musiał jednak przyznać, że życie w ostatnich latach doświadczało go nad wyraz często i zaskakująco mocno. zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety. Być może była to kwestia równowagi. Miał fantastyczną żonę, Danutę. Pierwszą i jedyną od 30 lat, co przy pracy w policji stanowiło niemal ewenement. Zazwyczaj ta robota niszczyła dwie rzeczy jednocześnie. Wątrobę i małżeństwo. Straszewicz uważał się za farciarza. Nigdy nie popadł w nauk, nie przyczynił się też do wzrostu statystyk rozwodowych. Może właśnie dlatego los postanowił się upomnieć o swoją część długu i co jakiś czas zsyłał mu na kark kobiety, których kłopoty trzymały się uparcie i przeskakiwały na straszewicza, niby głodne pchły. Najpierw garstki. Odkąd Magda, najmłodsza z rodu, sprowadziła się do ustki, życie stało się nie tylko niebezpieczniejsze lecz także zaskakująco bogate w zbrodnie. A kiedy już sytuacja trochę się uspokoiła i Magda przestała znajdować nieboszczyków, w starym domu u klejów, stojącym w lesie nieopodal miasteczka zamieszkała Nina Rawicz. Wraz z nią zaś jej energiczne przyjaciółki. I znowu się zaczęło. Niecałe dwa miesiące temu Straszewicz jechał w środku nocy, wezwany do podejrzanego zgonu w tym domu. Szczęśliwie dla Niny okazało się, że to nie było morderstwo, lecz nieszczęśliwy wypadek. Rozwiązanie tej łamigłówki wcale nie było jednak proste. Niestety, Nina miała najwyraźniej zbyt silny pociąg do kłopotów i komplikacji. Wkrótce znalazła kolejnego nieboszczyka, tym razem sprzed około 40 lat. Bo dlaczego miałaby się ograniczać tylko do świeżych szczątków? Sprawa do dziś pozostała niewyjaśniona i Straszewicz myślał o niej częściej niż by chciał. A odkąd usłyszał, że Nina i jej przyjaciółki Agata i Zuza planują zostać w okolicy na dłużej i że wszystkie trzy są pisarkami, wiedział, że może zapomnieć o spokoju. Takie nagromadzenie wyobraźni i temperamentów na metr kwadratowy było jak rzucanie losowi wyzwania i proszenie się o kłopoty. Dlatego kiedy dostał sygnał z centrali, że ktoś zadzwonił z informacją o znalezionym trupie, nawet się nie zdziwił, gdy podano mu adres. Stary dom u Klejów ciężko pracował na reputację najbardziej morderczego punktu w okolicy. Może to tylko wypadek? Pocieszał go sierżant Garstka, choć w jego głosie brakowało przekonania. Klątwa młodych kobiet z afiliacjami do zbrodni dotknęła mocno również Garstkę. Z Magną łączyły go więzy rodzinne, co sprawiało, że traktował te sprawy bardzo osobiście. Z Niną Rawicz nie miał takich powiązań, ale coś w tej wielkookiej czupurnej pannie niezmiernie przywodziło mu na myśl bratanicę. Tłumacz to sobie jak chcesz, mruknął Straszewicz, skręcając w leśną drogę prowadzącą do domu. Wezwanie dostali w połowie drogi między Słupskiem a Ustką, więc na miejsce dotarli w niespełna kwadrans. Na podjeździe stała już karetka, a rower dzielnicowego Boberka opierał się o balustradę, ale ani ratowników, ani młodszego kolegi nie widzieli. To Nina Rawicz czekała na nich przed domem, krążąc nerwowo po ścieżce. W przepastnej flanelowej koszuli w kratę, sięgającej prawie do kolan, z potarganymi włosami i w żółtych kaloszach, z których wystawały wełniane skarpetki, wyglądała jak dziecko. Garstka westchnął. Nina podeszła do nich i wyrzuciła z siebie. i znalazła ciało za domem, więc nie może pan zwalić tego na mnie. A skąd się tam wzięło? zapytał uprzejmie straszewicz. Wyłapała ironię w jego głosie i rzuciła mu podirytowane spojrzenie. Skąd mam wiedzieć? Może przypełzło? Może ktoś je nam podrzucił? Może uznał, że przy takim zagęszczeniu zwłok jedne więcej nie zrobią różnicy? Podsunął sierżant sztabowy. Prychnęła, ale nie odcięła się. Gertie się przewróciła. Ratownicy ją badają, bo mogła się uderzyć w głowę. Ale sprawdziłam, trup jest tam, gdzie mówiła. Nie przewidziało jej się. — Oczywiście, że pani sprawdziła. Mam nadzieję, że niczego pani nie dotykała. — Zapytał. — Proszę mnie nie obrażać. To nie są moje pierwsze zwłoki. — Pamiętamy, pamiętamy — przyznał Straszewicz. — No dobrze, proszę pokazać, gdzie ten trup. Z Gerti zdążymy porozmawiać. — Musiałyśmy ją namówić, żeby poczekała na was i ratowników. Gdyby nie wywrotka, już by pedałowała w stronę Orzechowa — odparła Nina. Chyba za panem nie przepada, dodała z przekąsem. Poprowadziła ich wokół domu, chlupiąc w kałużach swoimi kaloszami. Myślę, że powinien pan wezwać techników. Na moje oko to faktycznie morderstwo, dodała, nie odwracając się. Straszewicz zacisnął zęby. Mokasyny grzęzły mu w błocie, a wilgoć zaczynała przesiąkać do skarpet. Zerknął w niebo, zasnute ciężkimi deszczowymi chmurami. Za domem znajdowało się podwórko i zaniedbany sad, a granica między działką i lasem zatarła się dawno temu. Szli przez wysoką trawę, z której wyrastały kwiaty. Zapach Jacyntów i narcyzów mieszał się z duszącą wonią ziemi, skutecznie tłumiąc zapachy, które kojarzył ze śmiercią. O ile takowe w ogóle tu były. Po chwili Straszewicz dostrzegł ciało oparte o drzewo, wyprzedził Ninę i garstkę, pochylił się nad zwłokami i sprawdził puls Skóra była zimna, a na koszuli zastygła krew, mnóstwo krwi Nie widział rany, te zasłaniał kłąb, w którym rozpoznał kurtkę przeciwdeszczową Nieboszczyk przyciskał ją do brzucha Mimo to sierżant sztabowy był niemal pewien, że zmarły się wykrwawił. – Zna go pan? – zapytała Nina. Pokręcił głową. – A pani? – Nie znam, ale może pomieszkam tu jeszcze kilka miesięcy, poznam okolicznych mieszkańców i gdy trafi się nowy nieboszczyk, będę wiedziała, kto zacz. Odparła. Garstka prychnął. Usłyszeli kroki. To Zuzanna szła od strony domu. Z podpuchowej kurtki wystawały jej falbanki sięgające ziemi. – Co my tu mamy? – zawołała. – Pani Nino, pani Zuzanno, proszę wracać do domu. To sprawy policyjne – powiedział Straszewicz. Garstka odszedł na bok, by zadzwonić po ekipę techniczną i transport z zakładu medycyny sądowej. – Proszę nie mówić, że to nie nasza sprawa. Umierając tuż za naszym progiem, uczynił ją naszą do szpiku kości powiedziała Zuza, unosząc telefon i wykonała kilka zdjęć. – Pani Zuzo! – ofuknął ją Straszewicz. – Agata by mi nie wybaczyła, gdyby mnie uwieczniła tej chwili. Będzie wściekła, że ją to ominęło. A pana nastroszenie to istotna poszlaka! – dodała z uśmiechem. Straszewicz westchnął z czymś w rodzaju ulgi, a więc były tu tylko we dwie, przynajmniej tyle. – Może pan sprawdzić, czy ma przy sobie dokumenty? – zapytała Nina w skupieniu. – Nie będziemy dotykać zwłok do przyjazdu patologa, a panie mogą już wracać do domu. – Może to ma jakieś związki z bałkańską mafią? – zastanawiała się Zuza. – Pani Zuzo, pani Nino, proszę! Straszewicz podniósł głos wyraźnie zirytowany. Dobra, dobra. Proszę się nie denerwować. To źle robi naciśnienie. Poczekamy na pana w kuchni. Z herbatą. Może nawet ciasteczko się znajdzie. Rzuciła Nina i wzięła Zuzę pod ramię. Patrzył, jak obie odchodzą w stronę domu. Ale wcale nie czuł się spokojniejszy. Za łatwo poszło. Może pójdziesz z nimi? Poprosił Marka garstkę. Myślisz, że coś kombinują? Zapytał sierżant. No tak, odpowiedział sam sobie i podążył za kobietami. Straszewicz został sam z ofiarą. Miał kilka, może kilkanaście minut, zanim zjedzie się ekipa. I najwyżej godzinę, zanim znów zacznie padać. Zrobił kilka zdjęć pod różnymi kątami. Nie chciał naruszać ciała, więc tylko mu się przyglądał. Przykucnął? I delikatnie odsunął kłąb kurtki. Krwi było mnóstwo. Rany brzucha miały to do siebie, że krwawiły intensywnie. Rozejrzał się po okolicy, mając nadzieję, że znajdzie gdzieś w pobliżu narzędzie zbrodni. Nóż, broń palną. W tej chwili nie wiedział, czym zadano rany. Bez rezultatów. Jedyne, co rzucało się w oczy, to ubłocony rower Gertie, nie dostrzegł też żadnych śladów na ziemi, poza żłobieniami pozostawionymi przez opony i miejscem, gdzie najwyraźniej upadła. Może technicy znajdą więcej, pomyślał, ale bez przekonania. Intuicja, doświadczenie i instynkt policjanta podpowiadały mu, że to nie będzie łatwa sprawa. Coś mu tu śmierdziało i nie były to chjacynty. Byłoby łatwiej, gdyby nieboszczyk istotnie okazał się bałkańskim mafiozem, ale Straszewicz miał co do tego wątpliwości. Potrafił rozpoznać koszulę z wyższej półki, a skórzane pantofle na stopach zmarłego kosztowały więcej niż wynosiła jego miesięczna pensja. Zerknął w stronę domu. Za blisko. Wolałby, żeby śmierć trzymała się od mieszkających tam kobiet z daleka. A one... Trzymały się na dystans od śledztwa. Przeczuwał, że żadne z tych życzeń nie zostanie spełnione. Technicy i medyk sądowy uwijali się jak mrówki, bo zaczynało już mrzyć. Patolog nie chciał ryzykować, że kolejna porcja deszczu zmyje do wody z ciała, więc zapakował dłonie Denata w papierowe torby. Ostrożnie przekazał technikom zwiniętą kurtkę, pilnując, by nic z niej nie wypadło. Potem zarządził pakowanie zwłok do worka. We trzech uporali się z tym w kilkanaście minut. Kiedy zmierzali z ciałem do furgonetki, padało już mocno. Straszewicz najchętniej schroniłby się w domu, porozmawiał z Gerti i dziewczynami, ale właśnie wtedy podjechało srebrne Audi prokuratora Dunina. Dunin był nowy, Obejmował stanowisko od zaledwie dwóch tygodni po awansie czy przeniesieniu strój miasta. Strażewicz nie wnikał w szczegóły. Wystarczyło mu, że nie zapałali do siebie miłością od pierwszego wejrzenia. Sierżant sztabowy miał uczulenie na takich jak Dunin, aroganckich karierowiczów roztaczających wokół siebie aurę wyższości. Pracowali wspólnie przy dwóch sprawach, a Dunin zrobił wszystko, by zajść Straszewiczowi za skórę. Prokurator wysiadł z auta z miną udzielnego księcia. Blond włosy, śliski na pierwszy rzut oka, najwyżej trzydziestopięcioletni, w markowym płaszczu i eleganckim garniturze, z niezadowoleniem zmarszczył brwi, widząc techników pakujących ciało do furgonetki. Trzeba było poczekać, burknął do Straszewicza na przywitanie. – Ulewa idzie – odparł powściągliwie sierżant sztabowy. – A co? Z cukru są? Że nie chcą się zmoczyć? – odpowiedział Dunin. – Może oni by się nie rozpuścili, ale dowody na ciele już tak – stwierdził Straszewicz. Prokurator sapnął z irytacją i popatrzył na niego, jakby to policjant osobiście sprowokował deszcz. – Co my tu mamy? – zapytał w końcu. Podejrzany zgon – odpowiedział Straszewicz. Znaczy morderstwo. Okaże się po sekcji, odparł spokojnie sierżant sztabowy. Tak, tak, dla was to wszystko wypadek i przypadek. Jak kolejne zwłoki znalezione pod tym adresem, trzeba było docisnąć pannę, bo coś mi tu śmierdzi. Straszewicz poczuł narastającą irytację. Nie był to pierwszy raz, gdy Dunin czepiał się tamtej sprawy. Śledztwo nie wykazało jej udziału w śmierci Litwina. A drugie szczątki są starsze od niej, przypomniał. Zależy, jak dokładne było śledztwo, mruknął Dunin. Sierżant sztabowy zacisnął zęby, by się nie odszczeknąć. Już wcześniej dotarła do jego przełożonych skarga na agresywną formę komunikacji, która raniła delikatne uczucia nowego prokuratora. Straszewicz był zbyt blisko emerytury, by ryzykować nagane. Dokumenty, identyfikacja, cokolwiek? Czy tak pan sobie tu stoi i podziwia przyrodę? Zapytał zaczepnie Dunin. Nie było warunków, by przeszukać ciało. Zrobią to w prosektorium. Prokurator westchnął z boleścią. Czyli nie ma pan nic. Od wezwania nie minęła nawet godzina, przypomniał sierżant sztabowy. Zmarnowana godzina, jeśli mnie pan pyta. Nie pytam, odciął się Straszewicz. — Panie sierżancie! — upomniał go prokurator. Błysnęło nieopodal, a nad ich głowami przetoczył się grzmot. Deszcz przybrał na sile, jakby czekał na sygnał. — No dobrze, nic tu po mnie. Czekam na raporty. Proszę się z tym uwinąć, nie widzę powodów, by sprawa się przeciągała. — oznajmił Dunin. Straszewicz zgrzytnął zębami. Patrzył, jak goguś pakuje się do auta i odjeżdża, rozchlapując wodę z winąć. Akurat pomyślał zirytowany. Jakby to wszystko było takie proste. Przeczucie podpowiadało mu bowiem, że coś się tu nie zgadza. Nie umiał tego jeszcze nazwać, ale ewidentnie coś nie grało. Czy to w ułożeniu ciała, czy w związku z jakimś innym podświadomie wyłapanym detalem. Dopóki jednak w zakładzie medycyny sądowej nie przebadają ciała, nie miał punktów zaczepienia. A deszcz jak nic zatrze potencjalne ślady w terenie. Na szczęście była jeszcze Gertruda Grabla, osoba, która znalazła zwłoki oraz lokatorki. Niewykluczone, że wiedziały więcej niż na początku przyznały. Całkowicie przemoczony Straszewicz ruszył do domu. Gorąco liczył na to, że herbata nie okaże się tylko czczą obietnicą.